A jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, strofuj go, a jeśliby się upamiętał, odpuść mu. A choćby siedmkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmkroć przez dzień się do ciebie nawrócił, mówiąc Żal mi tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie panu, przymnóż nam wiary. A pan rzekł, jeślibyście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne,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 Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. A odpowiadając, rzekli mu, gdzież panie? A on im rzekł, gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły.